Mami, co robisz po lekcji? Ja? Nic specjalnego. Nudzę się. Nudzisz się? A dlaczego? Bo polska mama Joanna gotuje pierogi, tata Grzegorz też pracuje w domu, a Karol czyta. Nie mają czasu. Po polsku nie mówimy polska mama ani polski tata, bo to nie jest realnie twoja mama ani tata. Gospodyni i gospodarz. A ty co lubisz robić? Bardzo lubię grać na komputerze, malować i słuchać muzyki rockowej. Ja też lubię słuchać muzyki i lubię tańczyć, spotykać się ze znajomymi i robić zakupy. A ja lubię chodzić do klubu, tańczyć i podróżować. Ja nie umiem tańczyć. Nie ma problemu, jestem świetnym nauczycielem tańca. To fantastycznie! W weekend idziemy tańczyć. No nie wiem.